Dzień dobry Państwu. Na początku naszego dzisiejszego spotkania zadam Państwu trochę prowokacyjne pytanie. Czy Państwa dziecko jest sierotą? Być może dla wielu z Państwa to pytanie jest zaskoczeniem, bo jak dziecko może być sierotą, jeżeli ma ojca i matkę? Jednak to pytanie nie zostało zadane przypadkowo, gdyż nauczyciele i inni specjaliści pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą i obserwujący problemy współczesnych rodzin zauważyli, że dla dzieci i młodzieży problemem numer jeden w ich rodzinach nie są wcale trudności materialne, lecz to, że rodzice poświęcają im zbyt mało czasu. Rodzice, zaś, gdy przedstawi im się ten problem, odpowiadają wszyscy podobnie. Trzeba pilnować pracy, pracować po kilkanaście godzin na dobę. Takie czasy... W naszym życiu są zawsze jakieś czasy, raz lepsze, raz gorsze. Lata tłuste i chude przeplatają się w większości polskich rodzin. Coraz częściej rodzice muszą szukać pracy z dala od domu lub prost za granicą. I w ten sposób ich obecność w domu jest rzadkością. Sytuacja ta jednak nie jest dobra ani dla rodziców, ani dla dzieci. Następuje osłabienie więzi rodzinnych, oddalenie się od siebie, brak porozumienia oraz samotność. W sytuacji braku zaspokojenia potrzeby więzi i bezpieczeństwa dziecko zaczyna poszukiwać tego poza domem, w grupach rówieśniczych, o różnych normach zachowań lub staje się łatwym łupem, sek lub grup przestępczych. W takich sytuacjach dziecko posiada rodziców fizycznie, ale nie psychicznie, a specjaliści zjawisko to nazywają środztwem duchowym. Środztwo duchowe zachodzi wówczas, gdy dziecko posiada rodziców, mieszka z nimi, ale emocjonalnie i psychicznie czuje się przez nich opuszczone. Rodzice bowiem nie zaspokajają potrzeb wyższych dziecka, takich jak potrzeba miłości, bliskości, akceptacji, bezpieczeństwa. Na zjawisko to z pewnością mają wpływ różne dzisiejsze zjawiska społeczne, takie jak upadek wartości rodziny, laicyzacja, materialistyczne podejście do życia, bezrobocie, ubóstwo. Bywa tak, że zapracowani, zabiegani rodzice nie zdają sobie sprawy istniejącego w ich rodzinie problemu i przypuszczają, że dotyczy to tylko rodzin patologicznych. Ale nie zawsze tak jest. Takie dziecko żyje wśród bliskich, ale w osamotnieniu. Cierpi, nie rozumiejąc przyczyn swojej sytuacji oraz obarcza się winą, co prowadzi w prostej linii do obniżenia własnej wartości. Czy można zatem pomóc takiemu dziecku? Powstawaniu osobowych więzi w latach rodzi dziecko sprzyja umiejętność określania uczuć, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, nawiązywanie kontaktu fizycznego, zdolność aktywnego słuchania oraz stosowanie pochwał. Tę szczególną więź psychiczną określa się mianem empatii, która jest zdolnością precyzyjnego wczuwania się w niepowtarzalny świat drugiej osoby. Empatia jest zatem towarzyszeniem drugiemu człowiekowi, w tym wypadku własnemu dziecku, przeżywaniu i akceptacji jego aktualnego stanu emocjonalnego. Aby mogło to nastąpić, musimy naszemu dziecku poświęcić choć trochę czasu, na który w dzisiejszym świecie jest największe zapotrzebowanie. Często ulegamy złudzeniu, że wokół nas jest tyle pilniejszych i ważniejszych spraw do załatwienia, więc nasze dzieci mogą poczekać. Niestety te same dzieci mówią, rodzice dają nam bardzo dużo oprócz siebie. Zasłajanie się brakiem czasu nie rozgrzesza rodziców z obowiązku dawania go dzieciom. Czas poświęcony naszym dzieciom jest czasem bezcennym. Gdy o tym zapomnimy, pochłonięci szalonym biegiem za dobrami materialnymi, może się zdarzyć, że nasze dzieci osamotnione i prawie obce, niepostrzeżenie za naszymi plecami dorosną i gdy oprzytomniejemy, będzie już za późno na odbudowanie rodzinnych relacji, bliskości, a przede wszystkim miłości. Dzieci odejdą budować własne życie, a my samotni i rozgoryczeni wykrzusimy przez łzy. Po co nam to było? Pozdrawiam, Dariusz Tymczewski.